godzinę 12 po sygnale Kraków i jak zawsze hejnał zwierzę mariackiej.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 Ostra krytyka opozycji podczas posiedzenia Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej rozpoczął je szef partii premier Donald Tusk. W swoim przemówieniu zaatakował Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc, że działania postulowane przez Jarosława Kaczyńskiego są korzystne dla Rosji. Zamiary Władimira Putina wobec Europy sprowadzają się do pięciu punktów, które PiS realizuje w swojej polityce, powiedział szef rządu. Atak na Unię Europejską, szczucie na Ukrainę, konflikt z Niemcami, zablokowane pieniądze europejskie na zbrojenia w Polsce, atak na instytucje państwowe. To jest piątka Putina i to jest piątka Kaczyńskiego. Jako przykłady służących Rosji działań opozycji i prezydenta, Donald Tusk podał m.in. zablokowanie funduszy z programu SAFE, czy decyzje prowadzące do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego. Cel? Zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. W Islamabadzie ruszają negocjacje pokojowe między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Jak informuje irańska telewizja państwowa, delegacja tego kraju rozpoczęła spotkanie z premierem Pakistanu, Szechbazem Sharifem, a to właśnie Pakistan pełni rolę mediatora. Tymczasem Reuters podał, powołując się na wysokie rangą irańskie źródło, że USA zgodziły się na odmrożenie irańskich aktywów w Katarze i w bankach w innych krajach. Grupa polskich parlamentarzystów jest na Węgrzech. Będzie obserwować przebieg jutrzejszych wyborów parlamentarnych. To w ramach misji obserwacyjnej OBWE. Poseł Polski 2050 Paweł Ślis zwraca uwagę na szczególny charakter węgierskiej ordynacji wyborczej. Mamy okręgi jednomandatowe i listę krajową, ogólnokrajową. I faktycznie rzeczywiście te wyniki poznamy za około tydzień, bo tyle czasu potrzebują organy węgierskie, żeby dokładnie policzyć ilość mandatów w parlamencie. Niezależne przedwyborcze sondaże wskazują na zwycięstwo opozycyjnej partii TISA. Ośrodki rządowe dają lekką przewagę ugrupowaniu Fidesz, a o węgierskich wyborach więcej w magazynie taki tydzień. Wypadek na strzelnicy w Pawłowie w województwie opolskim. 50-letni mężczyzna postrzelił się w nogę, jak informuje Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Do wypadku doszło wczoraj po 19.00. 50-letni mężczyzna przebywając na osi strzeleckiej sam oddał niekontrolowany strzał, w wyniku którego został ranny. Mężczyzna był trzeźwy, został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwu. Policjanci ustalają dokładny przebieg zdarzenia. I ty możesz mieć Parkinsona. To tegoroczne hasło Światowego Dnia Choroby Parkinsona, który przypada 11 kwietnia. Jest przewrotne, ale ma sens, podkreśla neurolog dr Katarzyna Śmiłowska. Coraz więcej mówimy o tych czynnikach ryzyka choroby Parkinsona, które są związane z zanieczyszczeniem powietrza, z pestycydami i w związku z tym, żeby wspomóc trochę w walce, ale także wspomóc i naukę, czyli poszukiwanie tych konkretnych przyczyn choroby Parkinsona. W Polsce z chorobą Parkinsona zmaga się około 100 tysięcy pacjentów. Jedynka. Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. W mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Polskie tenisistki grają w Gliwicach z Ukrainkami o awans do finałowego turnieju rozgrywek o puchar Billie Jean King. Dzisiejsze zmagania rozpocznie gra Deblowa, Maja Chwalińska i Martyna Kubka kontra siostry Ludmiła i Nadia Kiczenok. Przypomnę, że wczoraj w singlu porażek doznały Magdalinet i Katarzyna Kawa, a więc to rywalki prowadzą 2 do 0 i są bliżej awansu. W piłkarskiej Ekstraklasie dziś trzy spotkania 28. kolejki. Najwcześniej na boiskowej Dom w Łodzi, gdzie przedostatni w tabeli Widzew podejmie ostatnią termalikę Nieciecza, mówi szkoleniowiec gości Marcin Brosz. Cieszymy się na to, że będziemy mogli zmierzyć się z tak dobrymi indywidualnymi zawodnikami, również z zespołem, ale i również atmosfera, która nas czeka. Myślę, że naprawdę to są mecze fantastyczne, tym bardziej to jest taka wartość dodana tego spotkania. Początek o 14.45, później Zagłębie Lubinę zagra z Radomiakiem, a Legia Warszawa z Górnikiem Zabrze. Przed każdym spotkaniem 28. kolejki, minutą ciszy zostanie uczczona pamięć zmarłego wczoraj trenera Jacka Magiery. 49-letni szkoleniowiec, który ostatnio był asystentem selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana, zmarł nagle podczas porannego treningu. Trener Widzewa Aleksander Włukowicz wiele lat współpracował z Jackiem Magierą, między innymi w Legii Warszawa. To smutna wiadomość, jeszcze trudna do zaakceptowania i odeszła dla mnie bliska osoba, bardzo dobry trener, a najlepszy możliwy człowiek. I myślę, że to jest jeszcze ważniejsze... Jacka Magierę wspominali wczoraj także Robert Lewandowski, Zbigniew Boniek czy prezes PZPN Cezary Kulesza. Siatkarze plażowi Michał Bryli i Bartosz Łosiak awansowali do finału turnieju Beach Pro Tour w Saukaremie w Brazylii. Polacy w jednej 8 finału pokonali Szwajcarów Marco Kratigiera i Leo Dilliera. O półfinał Bryli i Łosiak zagrają z mistrzami olimpijskimi z Tokio Norwegami Andersem Molem i Christianem Surymem. Ponownie o sporcie tuż po 16.00. Pogoda. Po południu najwięcej chmur będzie w centrum kraju. Na pozostałym obszarze liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach od 3 do 11 stopni wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie 1006 paskali. Klimat. Powietrze w Polsce jest bardzo dobrej lub dobrej jakości. 59% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 18 do 21 zalecane będzie oszczędzanie elektryczności. Sieć może być wtedy przeciążona. Na dziś prognozuje się średnie stężenie pyłków brzozy i niskie stężenie pyłków traw. Jedynka. Polskie Radio. a na zegarach 12.11. Taki tydzień. Na mikrofonie Agata Kowalska program wydaje Izabela Kuczyńska Dzień Dobry. Dzisiaj Polski Dzień Radia. Zatem wszystkiego najlepszego dla słuchaczek i słuchaczy radia i dla nas też wszystkiego najlepszego. Radio to fantastyczny wynalazek i cieszę się, że 103 lata temu nasz kraj postanowił uruchomić pierwszą radiostację. A dzięki temu dziś my możemy w radiowej jedynce sprawdzić, jaki to był tydzień. A był pełen emocji, sporów i transmisji Nad Księżyca. Dziś w nocy szczęśliwie lądowała kapsuła z czworgiem astronautów, którzy odbyli dziewięciodniowy lot do Księżyca i z powrotem. A tak to się wszystko zaczęło na przylądku Canaveral. 4, 3, 2, 1, booster ignition. And lift off! The crew of Artemis 2 now bound for the moon. A dzisiaj, już po szczęśliwym lądowaniu kapsuły, dumny szef NASA, Jared Isaacman, mówił tak. Załuga misji Artemis był ambasadorem ludzkości wśród gwiazd. Nie mogłem wymarzyć sobie lepszego zespołu. Wszystko wykonane było perfekcyjnie. To wielki moment dla nas wszystkich. Na dobre wracamy do księżycowych lotów. Będziemy wysyłać astronautów na Srebrny Glob. Jaką wartość miała ta podróż? Czego nauczyła się NASA? I czy największym kłopotem technicznym okazała się kanalizacja? Karol Wójcicki, popularny popularyzator nauki, będzie z nami i o wszystkim opowie. Dziś w programie powiemy też o innej dzielnej czwórce. Ja Marcin Dziurda. Ja Anena Korin-Piotrowska. Ja Krystian Markiewicz. Ja Maciej Taborowski. Składam wobec prezydenta Rzeczpospolitej ślubowanie o następującej treści.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 Złożyli ślubowanie, ale mogą wejść tylko do biblioteki. Czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego usiłuje podjąć pracę. Niestety według prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego i według Kancelarii Prezydenta wciąż nie są sędziami, bo ślubowanie nie odbyło się w obecności Karola Nawrockiego. Czy istnieje wyjście z tej sytuacji? A może nauczyliśmy się już żyć bez Trybunału? O tym wszystkim już za chwilę. Co jeszcze w programie taki tydzień? Zajrzymy do Budapesztu. Tam trwa ostatni dzień kampanii wyborczej, jutro głosowanie. Czy Viktor Orban straci władzę? On sam przekonuje: zwyciężymy. Tu u nas na Węgrzech rozpoczniemy europejski ruch powrotu, rekonkwisty, która przywróci w Europie patriotyczne rządy. Ale sondaże wskazują na pierwszeństwo opozycyjnej partii Tisza. Peter Madziar, lider Tiszy, przestrzega przed dalszymi rządami oligarchów. Macie wybór. Węgry staną się działającym ludzkim, europejskim krajem albo kolonią zarządzaną przez zorganizowaną grupę przestępczą zdegradowaną do roli rosyjskiego wasala. Czy to będą uczciwe wybory? W sprawie będziemy przyglądać się w jedynce dzisiaj, jutro i w kolejnych dniach. Odwiedzimy też cieśninę Ormus, w której utknęli ludzie, bo marynarze stankowców już od półtora miesiąca czekają na możliwość kontynuowania rejsu. Cieśnina jest jednak Ponoć zaminowana, a na pewno zamknięta przez Iran. Dlaczego? Bo pomimo obowiązującego od środy zawieszenia broni, Izrael atakuje. Nie można mieć ciastka i jednocześnie je zjeść. Nie można prosić o zawieszenie broni, a następnie akceptować jego warunki, akceptować obszary objęte zawieszeniem broni i w tym kontekście wymieniać Liban, a potem jeden z sojuszników po prostu rozpoczyna tam masakrę. Tak mówił irański minister spraw zagranicznych. Wprawdzie Izrael ostrzeliwuje nie irańskie miasta, tylko libańskie, ale zdaniem Teheranu to wciąż złamanie zasad porozumienia. A co najgorsze, w Libanie dziesiątkami giną ludzie, niewinni cywile. Skąd to zbrodnicze działanie Izraela i kto je może powstrzymać? O to wszystko spytamy ekspertkę. Zapraszam, zaczynamy podsumowanie tygodnia. Taki tydzień. Prezydent w ogóle nie chciał ich widzieć, a prezes Trybunału podjął wodą i nie wpuścił do gabinetów. Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego usiłowało w tym tygodniu rozpocząć pracę. Dlaczego im tego nie umożliwiono i jak przełamać ten pad konstytucyjny, o tym już z naszym gościem. Z nami dr Maciej Pach z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, w 2015 roku prezydent Duda zaprzysiągł dwóch dublerów zamiast prawowitych sędziów. I wtedy za nie mówiliśmy ze zdumienia, a wówczas dwaj legalnie wybrani sędziowie odmówili sugerowanego im wysyłania, ślubowania drogą pocztową albo innego rodzaju manewrów. Bo to były takie czasy, gdy sędziowie unikali mediów, unikali demonstracji i publicznych wystąpień. Minęło 10 lat. I sędziowie są na pierwszej linii frontu. O co w istocie walczą? No rozumiem, że mówimy o tej czwórce, która chciała złowić śrubowanie w Pałacu Prezydenckim, ale nie została zaproszona, tak? tak jest. Bo chcę się upewnić, że dobrze zrozumiałem. No, walczą o to, żeby móc podjąć obowiązki orzecznicze związane z faktem, że 13 marca tego roku zostali wybrani, ta czwórka czworo sędziów zostało wybranych sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Od razu powiem, że w moim przekonaniu dobrze zrobili sytuacji swoistej obstrukcji ze strony pana prezydenta, że skorzystali z alternatywnej formuły złożenia ślubowania wobec prezydenta w stosunku do tej, do tej pory yy, tradycyjnie praktykowanej. Tu istotne jest to, że w moim przekonaniu nie doszło do naruszenia artykułu czwartego ustęp 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że... Yy, Oślubowanie na pewno dotarło do wiedzy pana prezydenta. Złożyli je także na piśmie i czyli osobiście, z tego co pamiętam, do kancelarii prezydenta. Kancelaria prezydenta jest organem pomocniczym prezydenta Rzeczypospolitej, ma obowiązek informować go o wszystkich istotnych wydarzeniach. Więc dobrze, że sędziowie zachowali się inaczej niż tutaj małe sprostowanie. W 2015 roku było trzech dubleów, a nie dwóch. Dobrze, że w 2026 roku wybrano inne wyjście z sytuacji niż w 2015, kiedy to tych trzech legalnie wybranych sędziów w październiku 2015 roku nie zdecydowało się na taką formułę. Mm. To może posłuchajmy, bo na pewno nie zgodziłby się z panem, gdyby był z nami, Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, który najczęściej występuje teraz w mediach i mówi w imieniu prezydenta. Posłuchajmy, co on o tych wydarzeniach mówił. Nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta. Prezydenta tam nie było. Złożone zostało pewne oświadczenie przez osoby wybrane na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec notariusza. No i co teraz? Bo pan mówi, to było wszystko legalne, właściwie złożone ślubowanie. Ludzie prezydenta mówią, nic takiego nie miało miejsca. Zgadza się z nimi prezes Trybunału, odmawia nawiązania stosunku pracy z sędziami, więc właściwie co teraz? No, zacznę od tego, że mm, pan minister Bogucki y, w moim głębokim wykonaniu jest w błędzie, twierdząc, że to nie było ślubowanie sędziów TK. Jak najbardziej było, y, dlatego że wbrew temu, co twierdzą niektórzy, y, przyimek wobec niekoniecznie musi oznaczać obecności. Jak sprawdzałem w słowniku języka polskiego PWN, to ten przyimek ma w cztery Sensy, cztery znaczenia, i dopiero na ostatnim miejscu jest wymienione znaczenie, jako w obecności, a na pierwszym miejscu można powiedzieć, że w stosunku do. Dodajmy jeszcze, że na przykład w Konstytucji mamy, bo nie mamy w Konstytucji ślubowania sędziów PK, ono jest tylko w ustawie zwykłej, natomiast mamy na przykład ślubowanie posłów, prawda? I posłowie, jak głosi artykuł 104 konstytucji składają e, ślubowanie przed Sejmem nie wobec Sejmu, tylko przed Sejmem. Czyli te formuły są różne. W każdym razie w moim przekonaniu wobec to niekoniecznie znaczy przed, czy ale Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tą wykładnię językowo-prawną i ja się z nią całkowicie zgadzam i ona jest interesująca, ale tak jak mm -hmm. lata temu dyskutowaliśmy, co oznacza słowo niezwłocznie, tak teraz dyskutujemy, co oznacza słowo wobec. A wiemy dobrze i pan, i ja, i nasi słuchacze, że tu nie chodzi tak naprawdę o polską, yy, polską gramatykę czy słownictwo, tylko tylko o pewien spór I, i wrócę do mojego pytania. Czy pan widzi jakieś rozwiązanie? Bo sędziowie mówili, ta dzielne, dzielne, dzielna czwórka, że będą przychodzić do Trybunału, będą usiłowali podjąć pracę, a też słyszymy już rozważania o podaniu sprawy do Sądu Pracy i skargi na prezesa Święczkowskiego. Ale no to, to są spory znów prawne, ale, ale co z przełamaniem tego patu wokół Trybunału? No, najlepiej by było, ale to jest myślenie niestety życzeniowe, gdyby pan Bogdan Święczkowski wywiązał się z obowiązku, który nakłada na niego ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, artykuł 5, ponieważ skoro doszło do złożenia ślubowania, to nawiązał się tak zwany stosunek służbowy sędziego y, TK i prezes powinien przydzielić sprawy tym sędziom, a on na razie ich wpuszcza tylko, to znaczy miło i tam podjął, podobna atmosfera była sympatyczna, ale, ale spraw im nie nie przydzielił. No, najlepiej by było, gdyby po prostu prezes wywiązał się z tego obowiązku ustawowego. No ale słyszymy Wy... od niego, że tego nie zrobi, dopóki kancelaria prezydenta nie poinformuje go, że doszło do ślubowania sędziów w obecności prezydenta. I mówię, no mamy pad, a yy, zastanawiam się, wie pan, czy to nie jest tak, że myśmy się przez te 10 lat nauczyli żyć bez trybunału, że yy, on, rzeczywiście jego wokanda jest biedniutka, mało mhm. kto do trybunału składa wnioski, yy, jest wciąż traktowana jako takie narzędzie, na przykład dla prezydenta, żeby tam odsyłać jakieś kontrowersyjne ustawy, których prezydent nie chce wetować, ale gdzie się musi wyrzucić. No, zmienił się w taką karykaturę Sądu Konstytucyjnego i może po prostu ta walka jest przegrana i powinniśmy się z Trybunałem proszę wybaczyć, ja wiem, że pan jest konstytucjonalistą, no jednak pożegnać. No mam nadzieję, że nie. Oczywiście aktualny stan sądu konstytucyjnego w Polsce już od kilku lat jest stanem, no przykro to mówić, ale opłakanym. Tutaj pełna zgoda między nami. No Alternatywą jest oczywiście tak zwana rozproszona, zdekoncentrowana kontrola konstytucyjności, czyli taka sytuacja, że poszczególne sądy bez kierowania pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego będą rozstrzygały w poszczególnych sprawach ze skutkiem tylko dla tych spraw um, kwestie konstytucyjności ustaw. Ale to po pierwsze jest bardzo sporna w nauce prawa konstytucyjnego kwestia, czy to jest dopuszczalne w świetle obecnie obowiązującej konstytucji. Moim zdaniem w sytuacji utraty konstytucyjnej charakterystyki przez TK jest to dopuszczalne, ale tutaj muszę uczciwie powiedzieć, że są przeciwnicy tego zdania również, także zdania tutaj są mocno podzielonym więc najlepszym wyjściem byłaby odbudowa pozycji Trybunału Konstytucyjnego. Podjęto próbę ustawową, ale prezydent jeszcze Andrzej Duda skierował tę ustawę, te dwie ustawy, skryje jeszcze kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że są niezgodne z Konstytucją. No to bardzo kontrowersyjne orzeczenie. Natomiast natomiast przepraszam um, ja najmocniej, ale jestem na takiej konferencji naukowej i wyszedłem i troszkę zgubiłem w tym momencie wątek. Nic nie szkodzi, wielu z nas gubi wątek w tej sprawie tak. ze względu na ich mnogość i, te, i mnogość sporów, a wszystkim tym sporom towarzyszą. Tak, już, naprawdę... już, już sobie przypomniałem. To już że króciutko, powiedzia. panie doktorze. Tak, króciutko, obiecuję. No skoro nie udał się wariant systemowy, czyli poprzez nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, no to dobrze się stało, że z opóźnieniem, które ja krytykuję, tu akurat zgadzam się z ministrem Boguckim że Sejm powinien był na bieżąco uzupełniać te wakaty, a nie dopiero po upływie znacznej, yy, znacznego czasu. Yy, no ale jednak nie jest tak, że ten upływ czasu powoduje, że te miejsca mają pozostać nieobsadzone. Powinny zostać jak najbardziej obsadzone, więc dobrze, że Sejm za późno, ale jednak zdecydował Tych sędziów wybrał, tak. Wybrać, tak. No i będziemy sprawę obserwować dalej, dlatego że za chwileczkę kolejne wakaty się w Trybunale pojawią i będzie trzeba tak. znów wybierać sędziów. Doktor Maciej Pach, z Poznańskiego Centrum Nauk Prawnych, z Polskiej Akademii Nauk i z Konferencji e, e, Konstytucyjnej... Society, w i z Kolegium Nowum w Krakowie. A no właśnie, bardzo dziękujemy, a my po piosence sprawdzimy, dlaczego Donald Trump nie potrafił skutecznie doprowadzić do zawieszenia broni w Iranie. Taki tydzień. She always goes her place. She's got style, she's got grace, she's a winner. She's a lady. Na zegarach 12.27, o 28 już wybiła w tym momencie, a my podsumowujemy tydzień. Tydzień, w którym w środę wielu z nas odetchnęło z ulgą, giełdy też odetchnęły z ulgą, dlatego, że doszła do nas informacja o zawieszeniu broni w wojnie z Iranem, wojnie, którą wywołały półtora miesiąca temu Stany Zjednoczone i Izrael. Celem była zmiana reżimu w szybkiej operacji wojskowej. Tak przynajmniej deklarował Donald Trump, a zamiast tego mamy sześć tygodni wojny, tysiące ofiar cywilnych, zniszczone domy i zniszczoną infrastrukturę energetyczną oraz oczywiście zablokowaną cieśninę Ormus, a w efekcie globalny kryzys cen paliw. Co się wydarzyło w tym ty ostatnim tygodniu i ku czemu zmierza sytuacja w sobotę na Bliskim Wschodzie? E, w, o to pytamy naszego gościa, pani Karolina Cieślik-Jakubiak, iranistka, orientalistka. Łączymy się telefonicznie. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. E, no dobrze, no to właśnie powiedzmy słuchaczom, bo mamy sobotę, e, godzina 12.28 i nasze oczy chyba powinniśmy skierować nie tyle na Iran, co na Pakistan. Tak jest, tam właśnie mają miejsce, e, czy też tam właśnie czekamy na to, aż zaczną się dyskusje, aż zaczną się e, rozmowy między e, m, stroną amerykańską reprezentowaną e, przez e, tak wiceprezydenta J.D. Vance'a, jak i Steve'a Whitcoffa i Jared'a Kushnera i stronę irańską e, reprezentowaną przez e, e, Mohameda Kalibofa. I tak właściwie wiemy, że te rozmowy jeszcze się nie zaczęły. Nie wiemy, w jakiej formule one będą prowadzone. Ale to są rozmowy o pokoju? To są rozmowy, trudno tak, właściwie, trudno tak właściwie określić, na jaki temat są to rozmowy, mm. ze względu na to, że pierwszą podstawowym problemem jest to, że Iran cały czas sygnalizuje, że o ile jest gotowy faktycznie usiąść i deliberować na temat rozmów tak dotyczących pokoju, tak nie jest w stanie tego zrobić, zważywszy na fakt, że Stany Zjednoczone nie dopełniły, Wszystkich e, tych punktów, które zostały zawarte w, em, w zawieszeniu broni. Porozumieniu o, po o zawieszeniu broni. Porozumieniu o zawieszeniu, które przepadło na początek tego tygodnia. No właśnie, bo że, jeśli chcemy rozmawiać o tym y, zawieszeniu broni, które w fakcie stało się właściwie takim trochę papierowym zawieszeniem broni, bo rakiety dalej latały i spadały na domy, to proszę powiedzieć, dlaczego w Pakistanie nie ma przedstawicieli Izraela? Dlaczego nie ma? No, wydaje się, że to jest pewna celowa strategia, którą przyjęły e, Stany Zjednoczone i Izrael, a przynajmniej tak jest ona komentowana przez e, wielu obserwujących tę sytuację, w tym e, przez Irańczyków, którzy zwracają na to uwagę, że może jest to strategia polegająca na tym, że Izrael, który nie godzi się, a, czy też nie chce, może pod tym względem współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, e, cały czas e, atakując e, Liban, co było w warunkiem e, tego porozumienia o zawieszeniu broni. Może to jest taka strategia, która byłaby obliczona na to, że e, Izrael cały czas będzie e, ten południowy Liban atakował, mhm. zresztą już nie tylko południowy. E, tymczasem Stany Zjednoczone będą rozmawiać o pokoju e, czy przedłużeniu zawieszenia broni, bo nie wiemy, jaki efekt tych rozmów będzie. I tym samym... Nie będzie uznawane za pełną stronę tego porozumienia, nie będzie też brał odpowiedzialności, mm. jeżeli to zawieszenie broni będzie tym samym łamane. E i to jest też ten warunek, na który, czy to jest też ta sytuacja, na którą delegacja irańska po prostu się nie zgadza, mówiąc, że nie będzie to, czy to trwałe, poro czy to trwałe porozumienie o zawieszeniu broni, czy rozmowy pokojowe w momencie, w którym Izrael będzie cały czas łamał warunki e, rzeczonego porozumienia, dlatego że Iran rozpoznaje Izrael jak najbardziej jako aktywnego aktora tego konfliktu, a, który powinien brać tak samo odpowiedzialność e, za swoje ataki, jak i Stany Zjednoczone. Do tego stopnia jakby jest to wprost wyrażone przez e, e, Irańczyków właśnie, że wiceprezydent Iranu, czyli Mohamed Reza Aref, powiedział, że e, amerykańscy politycy powinni przyjąć politykę America first, a nie Israel first. Hmm. E, czy do tego stołu usiądą? No, cały świat ma nadzieję, że tak, ale yy, zobaczymy. A jeszcze skupmy się przez chwilę na Libanie, dlatego że no, to jest ten punkt, który, tak jak pani mówiła, ym, przełamał zawieszenie broni, bo Izrael nie tyle bombarduje Liban, co go po prostu wyniszcza. To, to co tam się wydarzyło już po środzie, kiedy ym, rak amerykańskie rakiety przestały spadać na Iran, ale za to zwielokrotniły się ataki izraelskie na Liban właśnie. I zastanawiam się, czy tutaj Nataniahu chce doprowadzić do takiego ludobójstwa jak w Gazie, wyniszczyć ten kraj, czy to yy, czy ma jakiś inny cel? Um. Wydaje się, że możemy słuchać po prostu strony izraelskiej, która mówi o tym otwarcie i mówi o tym otwarcie przez cały ten czas od rozpoczęcia wojny, a wręcz wprost sygnalizując, że południowy Iran, południowy, przepraszam, Liban, czyli właśnie ten, w którym mieszkają szyici, w jakiś sposób reprezentowani przez Hezbollah, ma wyglądać jak Gaza. W związku z tym wydaje się, że możemy po prostu zacząć słuchać ich bezpośrednio, w ten sam sposób Netanyahu komunikował e, swoje plany, również zgadając się ze swoim ministrem wojny, e, w związku z tym, dlaczego by nie. E, jeżeli chodzi o e, to, co sam, a, czy też jak można rozpatrywać e, te plany, które Izrael w jakiś sposób poprzez swoje czyny zdaje się nam zdradzać, no to jest to plan e, cały czas tego wielkiego Izraela, w ramach mm. którego e, południowy Liban miałby być jak najbardziej częścią e, nowego terytorium. Tak, taką, strefą mm -hmm. taką strefą buforową. Taką strefą buforową, która została e, czy też została wytyczona w głąb Libanu właśnie, do stopnia, e, w którym, e, jeżeli dobrze pamiętam, prawie 20% obecnego terytorium Libanu miał Miałoby być takim terytorium, które de jure miałoby być właśnie strefą buforową, czyli taką trochę ziemią nie czują, a de facto miałoby być kontrolowane przez Izrael właśnie. No jak Państwo słyszą, tutaj nie będzie łatwych ścieżek, a wiarygodność wszystkich graczy tego konfliktu jest żadna. W związku z tym jedyne co nam pozostaje to śledzić sytuację, trzymać kciuki za rozmowy pokojowe i słuchać jedynki, w której będziemy Państwa na bieżąco informować do, o tym, co się dzieje dzisiaj w Pakistanie, jak przebiegają te rozmowy, jak tylko będziemy coś nowego wiedzieć. A z nami była pani Karolina Cieślik-Jakubiak, iranistka, orientalistka. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. My wracamy po piosence. Dziękujemy i lecimy do Księżyca i z powrotem. 12.37 na zegarach, a ja się uśmiecham, bo to jest podsumowanie tygodnia i cóż to był za tydzień w kosmosie. Wrócili szczęśliwie, dzisiaj w nocy. Osłony wytrzymały, spadochrony nie zawiodły, kapsuła uniosła się na wodzie. Och, już mi się łzy kręcą w oczach. Co było wcześniej? Czy nasza wiedza i technologia chroniące człowieka w kosmosie się właściwie dzięki tej misji poszerzyły? Karol Wójcicki, popularyzator nauki z projektu Z głową w gwiazdach, astrofotograf jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, nie śpię. Cieszę się, że pan nie śpi. Wiem, że transmisja trwała do późna, bo czekaliśmy, aż astronauci z misji Artemis II w swoim statku Orion wylądują w oceanie. Statek Orion poleciał do Księżyca, zatoczył łuk, wrócił na Ziemię. Start, zbliżenie do Księżyca i lądowanie oglądały miliony ludzi, w tym pan. Które momenty misji pan zapamięta? Ech, które zapamiętam, no chyba te trzy kluczowe de facto, czyli start obok wokół księżyca e, i lądowanie, one oczywiście były takimi momentami, w których się e, najwięcej działo, choć sam muszę przyznać, to może zabrzmi trochę dziwnie, e, zwłaszcza w moich ustach, że módlę to było wszystko, i troszkę, tam się... Niewiele działo, ale już tłumaczę, żebyście państwo nie mieli mnie źle. To dobrze, że była nuda. Tam się nie działo nic takiego, co mogłoby wzbudzić jakiś dreszcz emocji. Jasne, wczoraj na 6 minut straciliśmy łączność z statkiem kosmicznym, ale to wszystko było planowane i wiedzieliśmy, że będzie zacznie go otaczać kosmiczna plazma o temperaturze ponad 1200 stopni Celsjusza i że ta te sygnały radiowe nie będą przedzierały się przez nią itd., itd. Ale, ale, ale tam się nie wydarzyło nic czy cały czas trwania loty, co mogłoby przyspieszyć bicie serca, to są pięknie oczywiście, które zaczęły spływać, ale to doskonale świadczy o przygotowaniu tej misji, o tym, jak bardzo dobrze poradzono sobie z różnymi problemami przed misją. Co prawda, start był kilkukrotnie przekładany, bo przecież Pierwsze terminy startu to jeszcze były planowane pod koniec stycznia, ale to akurat były problemy z rakietą. Później, gdy już ruszyliśmy tego 1 kwietnia, to naprawdę większość osób tego dnia sądziła, że to jednak klimat wyżarza, że ludzie lecą w okolicę e, No i wielu osób tak myślało, ale ja pamiętam pana transmisję e, z tego startu, kiedy do chyba e, niemal ostatniej minuty e, wątpił pan i nagle słyszymy, że będzie start, że to odliczanie zostało e, potwierdzone i le lecimy do Księżyca, a następnie... Bo za gładko szła. <laughs> za gładko. A na później pamiętam ten moment, w którym em, Orion miał się ustawić już precyzyjnie w stronę Księżyca i okazało się, że e, ta procedura przebiegła tak świetnie, że nie, nie będzie... Trzeba jej poprawiać i potem znów przy powrocie okazało się, że kąt i, i, i cała procedura jest znów świetnie przeprowadzona. Jak to jest możliwe? Czy to jest szczęście, czy NASA, no cóż, no po prostu umie latać do Księżyca i z powrotem? No chyba u mnie, rzeczywiście już robili w przeszłości, ale pamiętajmy, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia doświadczeń lotów e, załogowych w okolicy Księżyca, ale w ogóle poruszania się statkami kosmicznymi w, w, w tak zwanym deep space'ie, chociaż niektórzy zwracali uwagę, że to wcale nie taki głęboki kosmos ta przestrzeń między Ziemią a Księżycem. No, no nie, jeszcze, jeszcze nie, ale dla nas to najgłębsza jakikolwiek, kiedykolwiek wcześniej byliśmy. Faktycznie korekty kursu nie były wymagane, ale można też śmiało założyć, one są trochę na wszelki wypadek. Znaczy gdyby coś poszło nie tak, ale to jest rzeczywiście po prostu wszystko tak, po jednym tak naprawdę wystrzeleniu się z orbity około ziemskiej drugiego dnia misji, kiedy kapsuła ruszyła w stronę Księżyca. Tak naprawdę dwa kolejne sloty na, na korektę kursu nie, nie były wykorzystane. Potem była drobna korekta zrobiona przed samym Księżycem, potem z księżycem jeszcze na moment odpolono silniki I, i, i w zasadzie to by było tyle. Jeszcze jedna tylko korekta z wejściem w ziemską atmosferę, żeby znaczy, planety by trafili tak czy szak. To, to już jakby nie było wątpliwości. Im tylko zależało, żeby trafili rzeczywiście w okolicę San Diego w, w Kalifornii. Więc, więc wszystko udało się. I, i, I jeśli, znowu, trochę z przymrużeniem oka miałbym powiedzieć, jeśli o jakości misji kosmicznej świadczy to, że jedyne problemy, jakie mieli, to z pierwszą to pod orbitą okołoziemską to naprawdę nie ma się tam do tego przyczepić. I można śmiało uznać, że misja Artemis II była spektakularnym sukcesem, który otwiera Amerykanom ponownie drogę w okolicy Księżyca. No teraz jest mówię całkiem serio. Cała misja miała na celu przetestowanie kluczowych systemów w statku Orion, systemów podtrzymywania życia, nawigacji, komunikacji, yy, zasilania tego wszystkiego, co potrzebne jest ludziom w locie na Księżyc, czego wcześniej niekoniecznie trzeba było testować, bo ludzi tam nie było. Pisja Remis 1 to było przecież bezzałogowo w takiej kapsuły, zresztą wyposażony wtedy system podtrzymywania e, życia. To wszystko się oczywiście udało. E, Ale w, mówi się, się yy, było, yy, panie Karolu, mówi się, że przecież myśmy już do Księżyca latali, na Księżyc latali yy, i dlaczego tutaj trzeba na nowo testować systemy, które przecież już się sprawdziły 50 lat temu? No jasne, samochody produkujemy od 100 lat i też jak już powodu cały czas robimy im <grafię> testy, sprawdzamy każdą część czy działa po, po, po 100 razy, żeby mieć pewność, że będzie to wszystko całkowicie e, bezpieczne i nikt przy zdrowych zmysłach nie wsiada do nowo skonstruowanego samochodu tylko dlatego, że 100 lat temu no w Nowym Jorku ktoś jeździł e, samochodami, e, które, hmm. których koła przypominały w, koła odwozu. Ten postęp również wymaga e, bezpieczeństwa i również potrzebuje sprawdzenia. Czy wszystko działa jak należy? Poza tym pamiętajmy, że to są zupełnie inne technologie niż te, które były 50 lat temu. Dysponujemy nowymi możliwościami, nowymi, e, nowymi rozwiązaniami i to byłoby kompletnie naiwne, zupełnie nie w stylu NASA. Hmm. Żeby ad hoc wsiąść do rakiety, polecieć nią w przestrzeni kosmiczną i zobaczyć po drodze, co się będzie działo, tak nie robią najtęższe umysły na Ziemi. Jednym z ważnych momentów tej misji było oglądanie księżyca ludzkim okiem, relacja na żywo, w której padały takie informacje jak kolor skał, poziom jasności, formacje skalne. Dlaczego nie wystarczą fantastyczne zdjęcia wysokiej jakości z sond, z teleskopów, tylko konieczny był ton, um, ten, <śmiech> ten <śmiech> czynnik białkowy, który opisywał księżyc z punktu widzenia człowieka? Dziennik wyokowy, bardzo piękne określenie. Podoba mi się e, w sobie do słownika. Ehm... On nie był konieczny. Nie był być może nawet potrzebny, ale miał na pewno dużą wartość. E, obserwacje prowadzone przez ludzi zawsze są czymś, e, czymś lepszym trochę, czymś ważniejszym. I jasne, podlegają one jakiejś też subiektywnej ocenie. No ale z drugiej strony Państwa, wszystkich znowu nie muszę przekonywać, że każdy z Was może odpalić sobie teraz w Google Earth dowolne miejsce na świecie, przejrzeć sobie każdy z naszej planety. No ale co, powiemy wtedy, że byliśmy w jakimś miejscu, mm. że, że będziemy mogli poczuć jego zapach, żeby Będziemy mogli poczuć je do temperatury albo, e, albo jakieś inne rzeczy. Te, te, te, ten odbiór taki osobisty jest jakby troszkę też domeną e, odkryć, których dokonywali ludzie przez e, ostatnie stulecia. Możemy wysłać sondę Hen daleko na krańce Układu Słonecznego, ale jaka to będzie sensacja, gdy znajdzie tam się w końcu człowiek? E, obserwacje wizualne powierzchni srebrnego globu dostarczyły geologom mnóstwa informacji, które będą teraz e, analizowane, bo oni nie tylko. Zbierali te informacje w formie obrazów, rejestrowali, ale rzeczywiście to miało nadany pewien kontekst, w którym astronauty cały czas dzielili się z Centrum Kontroli. Tak, to było to szalenie interesujące. Ważne. Już tylko na koniec króciutko. Kiedy lot na Księżyc? No miało być w ramach misji Artemis 3, ale całkiem rozsądnie jak Eizekman wcisnął hamulec i powiedział, no nie, nie, nie, nie, musimy jakby przeprowadzić jeszcze test na misję koło ziemskiej z lądownikiem księżycowym, którego na razie nie mamy, chociaż dzisiaj nad ranem, ku mojemu zdumieniu, firma SpaceX wyprowadza Starshipa na kolejne testy, więc może coś się zacznie w tej materii dziać, bo to właśnie ta wielka rakieta ma być lądownikiem księżycowym w niedalekiej przyszłości. Jeśli się te testy powiodą w 2027, to w 2028 można spodziewać misji Artemis 4, która już zabierze ludzi na powierzchni. roku, kciuki. za co bardzo trzymam kciuki. Oj tak, ja też bardzo trzymam kciuki. Obiecuję Państwu, że będziemy o tym mówić w jedynce. Karol Wójcicki, popularyzator nauki z projektu Z głową w gwiazdach, astrofotograf, bardzo serdecznie dziękujemy. Dobrego dnia. A my z Księżyca wędrujemy do Butapesztu, bo tam też dzieją się ważne rzeczy. Taki tydzień. Powiedziałam, że w Budapeszcie dzieją się ważne rzeczy, bo rzeczywiście tam trwa wciąż kampania wyborcza. Nie ma ciszy wyborczej. Jutro głosowanie, a to ważny dzień dla Europy i dla Ukra Ukrainy. Węgrzy wybiorą nowy parlament. Łączymy się z Piotrem Piętką, korespondentem Polskiego Radia w Budapeszcie. Dzień dobry Piotrze. Witam Cię, dzień dobry, witam Państwa. No to przejdźmy do rzeczy, kto wygra i kiedy dowiemy się, że wygrał. Bardzo dobre pytanie, e, ale niestety na to nie ma stuprocentowej odpowiedzi. I, i, I po tym, co się, ja powiem, powiem, może tak, po tym, co się wydarzyło cztery lata temu, kiedy Fidesz był bardzo mocno niedoszacowany. Wszyscy trąbili, że zjednoczona opozycja ma szansę wyrwać e, władzę Wiktorowi Orbanowi. No, oczywiście tam pa parę tygodni przed tym wyborami wszyscy wiedzieli, że. No chyba mamy mały kłopot techniczny. Mam nadzieję, że zaraz odzyskamy połączenie z Piotrem Piętką, korespondentem Polskiego Radia w Budapeszcie. A ja korzystając z tego czasu zaproszę Państwa na specjalny program podsumowujący tę kampanię i ten dzień głosowania. Jutro o 20 w Radiowej Jedynce będziemy rozmawiać z ekspertami, będziemy łączyć się z korespondentami, będziemy słuchać przemówień liderów. Liderów to oczywiście mam na myśli Wiktora Orbana, go Fidesz próbuje pójść po raz kolejny. Po, zwycięstwo, po 16 latach nieprzerwanych rządów i lidera Petera Madziara, lidera partii Cisza, który usiłuje Orbanowi władzę odebrać. Peter Madziar, czyli dawny współpracownik Orbana, który po ujawnieniu kolejnych afer w ramach rządów, w ramach partii odszedł i założył właśnie partię opozycyjną. Ja wcześniej powiedziałam, że to są wybory ważne dla Europy i dla Ukrainy. Po pierwsze no, z takich bardzo prozaicznych powodów. Wiktor Orban blokuje władzę, w Unii Europejskiej przekazywanie środków dla Ukrainy na wojnę. Blokuje też przy okazji zwrot pieniędzy dla Polski, która również wydała sporo pieniędzy, żeby Ukrainę wesprzeć militarnie. No i to ta blokada powoduje, że wiele rzeczy nie, nie, nie może się wydarzyć, Wielu, wiele procedur, też wiele pomysłów w Unii Europejskiej nie jest realizowanych. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że minister węgierski przekazuje bezpośrednio po spotkaniach w ramach Rady Europejskiej, wszystko, co tam się wydarzyło, przekazuje ministrowi Ławrowowi, czyli do Kremla. I na dodatek Węgrzy zupełnie nie byli stropieni tym, że ta informacja się ukazała, że została upubliczniona. Twierdzili, że każdy kraj prowadzi swoją dyplomację i ma prawo z partnerami rozmawiać. No więc obecne Węgry rzeczywiście są kłopotliwym partnerem w ramach Unii Europejskiej i dlatego jest to ważne dla nas szalenie, kto tam jutro wygra te wybory i miejmy nadzieję, że dowiemy się szybko. Ale oczywiście sprawa nie jest prosta, dlatego że Viktor Orban przez te 16 lat bardzo wiele zrobił, żeby... Zabetonować system, również na arenie wewn wewn wewnątrz kraju. Zmienił reguły sądownictwa, przejął Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. Zmienił ordynację wyborczą, zmienił granice nawet okręgów wyborczych tak, żeby łatwiej było jego partii zdobywać większość w kolejnych wyborach. Więc co się wydarzy jutro, to jest bardzo ważne pytanie. Tak jak mówię, mamy naszych korespondentów tam na miejscu, oni będą dla państwa pracować dzisiaj, jutro i oczywiście w kolejnych dniach, a my Ponownie łączymy się z Piotrem Piętką, korespondentem Polskiego Radia w Budapeszcie. Piotrze, mam nadzieję, że już teraz się słyszymy. Technika, niestety jak zwykle technika. Możesz mi powiedzieć, w którym momencie urwało mi połączenie o, z tobą? Oczywiście. Z państwem? Ja pytałam, kto wygra i kiedy dowiemy się, mhm. kto wygrał, a ty wspominałeś o tym, że 4 lata temu wydawało się, że opozycja okay. ma szansę, ale i tu nam przerwało. No ale niestety Fidesz był niedoszacowany i, i, i, i wygrał, i to bardzo mocno. Dzisiaj jest bardzo podobnie. Cztery sondażownie tylko prorządowe dają zwycięstwo Fideszowi. Reszta, a z tych sondaży naprawdę bardzo dużo, dają mniejszą, większą przewagę partii Tiso. I teraz pytanie, na ile Tiso będzie w stanie rządzić? Ponieważ to, że wygra wybory, to jeszcze nie oznacza, że będzie rządzić, ponieważ Fidesz ma w zanadrzu, prawdopodobnie będzie miał w zanadrzu skrajnie prawicowy, nową nacjonalistyczną i prorosyjską partię Michozang, która według wielu sygnałów także wejdzie do, do parlamentu. Ona będzie miała kilku posłów i być może to pozwoli Wiktorowi Orbanowi utrzymać, utrzymać władzę. No i kolejna kwestia jest, kiedy poznamy wyniki. Wyniki prawdopodobnie takie wstępne będziemy w stanie poznać gdzieś koło północy, być może nad ranem z niedzieli na poniedziałek. Natomiast Państwowe Biuro Wyborcze Węgierskie już powiedziało, że jeżeli jeżeli będzie różnica niewielka, to być może to może się okazać, że wyniki będą dopiero w przyszłą sobotę. Dlaczego? Dlatego, że za granicą głosuje bardzo dużo Węgrów, którzy mm. posiadają węgierskie obywatelstwo, ale nie, nie mieszkają na Węgrzech i prawdopodobnie nigdy na Węgrzech nie mieszkali. To są ludzie z tak zwanej korony świętego Stefana czyli z dawnych terenów węgierskich. I to jest około 500 tysięcy głosów i to może być nawet około 7% tych wszystkich głosów. One z reguły są na Fides, więc to rzeczywiście przy niewielkiej różnicy tutaj w kraju może zaważyć na, mm. na wyniku tych wyborów i dlatego prawdopodobnie na ostateczne wyniki czy na ostateczny podział mandatu będziemy musieli czekać no, no co najmniej do soboty przyszłego, przyszłej soboty, czyli za tydzień. Jasne jest dla nas, że to nie są uczciwe wybory, dlatego, że Fides kontroluje media, ustawił pod siebie ordynację, to już o tym państwu mówiłam, mm -hmm. ale czy samo głosowanie i liczenie głosów będzie twoim zdaniem uczciwe? Tak, i o, i o tym mówi jedna i druga strona, znaczy wydaje się, że tak, o tym mówi jedna i druga strona. To powiedział jeden z założycieli Fidesu, Gabor Fodor, w takim programie w podcaście, ja, ja go słuchałem i on powiedział taką rzecz, Gabor Fodor jest nieco odsunięty, on, on jakby nie jest w tych ścisłych elitach w tej chwili Fidesu, ale jest blisko cały czas. I powiedział, no słuchajcie, przecież to, co już się znajdzie w urnie, w komisjach są przedstawiciele opozycji, tam nie będzie żadnych fałszów. I To jest jakby, to, to jest właśnie jak sedną sprawę. Pytanie co się znajdzie w tych urnach. I to jest największy problem. W jaki sposób mówiąc kolokwialnie, jak rząd będzie przekonywał swoich wyborców, żeby oddali na niego głos właśnie tego dwunastego. Natomiast później, ja się nie spodziewam, że tutaj będą jakiekolwiek fałszerstwa. Mimo wszystko, a to powiedział na przykład Piotr Madziar, mimo wszystko jesteśmy na Węgrzech, w Unii Europejskiej, jeszcze a nie w, na Białorusi czy w Rosji. Hmm. A jak wygląda ten ostatni dzień Kampanii wyborczej. Czy wciąż towarzyszą jej ostre przemówienia i e, brudne chwyty? brudnych chwytów. Wiesz, to jest tak, że mówiło się o tych brudnych chwytach, ale one nie do końca, że tak powiem, to, to były rzeczywiście ostre pociski, dlatego że mówiono o tym, że, że będzie taśma z hmm. Peterem Moniorem. Te, te, tej taśmy nigdy nie poznaliśmy. E, Seks tak naprawdę... to, to o nią chodziło. A, to, to nie do końca. Seks taśma nie? to jest jedno, ale też, też tam się na tym zdjęciu, na tej stoplatce, która się pojawiała, tam też była taca z białym proszkiem, którą rzekomo w domniemaniach miał zażywać Peter Moniorem i ta taśma się nigdy nie ukazała i prawdopodobnie się nie ukaże, bo, bo prawdopodobnie na tej taśmieńc spoza hmm. jak to powiedział sam Peter Modiar, y, uprawianiem seksu przez dwóch, dwoje dorosłych ludzi, y, którzy wyrazili na to zgodę, nie ma poznaliśmy sporo za to taśm rozmów ministra Petera Sjartu z, z na przykład z Siergiejem Mowrowem, gdzie Peter Sjarto jak niektórzy mówią jak agent specjalny, a niektórzy mówią jak uczeń po prostu wykonuje polecenia swojego mistrza, ale to też nie jest do końca, że tak powiem czysta gra, bo, bo ktoś musiał te taśmy ujawnić, ktoś musiał nagrać ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Druga sprawa oczywiście, co on tam mówi, ale też dla dlaczego to się ukazało. Więc to były takie jakby naj, najbrudniejsze rzeczy. Nie było jakichś takich, czy to, czy to moralnych spraw. Jakoś starali się, starały się te, te strony walczyć, może nie tyle fair, ale w miarę przyzwoicie. Peter Modior nie atakował absolutnie osobiście pod żadnym sposobem premiera czy jego współpracowników. Nawet Wiktor Orban chyba wczoraj czy przez wczoraj powiedział, że też no dużo wie o Peterze Modiorze, ale nie chce tego mówić, bo nie o to chodzi w polityce, więc jakby... Pytasz się, czy brutalna jest ostatnia część kampanii. Ja mam wrażenie, że, a szczególnie Wiktor Orban już jest zmęczony. Nie wiem, czy on jest pogodzony, czy on jest zmęczony, ale, ale jakoś tak spokojniej już te przemówienia są. Nie są tak ostre. Zobaczymy, Oczywiście. Piotrze, co, mhm. co będzie się działo jutro wieczorem po zamknięciu lokali wyborczych o 19:00 mhm. i wtedy na pewno też będziemy z tobą się łączyć. Jeszcze raz ci dziękuję i do dziękuję. usłyszenia jutro. Piotr tak. Piętka, korespondent Polskiego Radia w Budapeszcie, a ja już też państwu dziękuję. To był taki Tydzień, podsumowanie tygodnia, Agata Kowalska mówi: Do usłyszenia. Jedynka: Polskie Radio, autopromocja, radio.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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Ruch w to sobotnie, wczesne popołudnie na naszych drogach jest niewielki, choć warunki jazdy są dość dobre. Dobre, ale nie najlepsze. Synoptycy znów przestrzegają przed przymrozkami możliwymi w całym kraju. Te przymrozki mogą się zacząć wczesnym popołudniem. Trasa S3, obwodnica Goleniowa, spowolniony ruch na obu jezdniach, zarówno tej w stronę Szczecina, jak i tej, na których jedziemy w stronę morza. Krajowa trasa numer 7 między Warszawą a łomiankami w młocinach. Ruch mocno spowolniony na obu jezdniach, w obu kierunkach. S8 w Warszawie spowolnienie od koła po Marymont, natomiast na przeciwległej jezdni, na jezdni w stronę węzła konotopa, problemy są odżerania przez most wiślany aż po.